Nazywam się Bronisław Lambert, moja żona Ania, jesteśmy z Mikołajek i serdecznie też chcę przekazać pozdrowienia od naszej wspólnoty, od braci i sióstr. Prosili, żeby właśnie wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić. Podzielę się może tylko tym, co sami przeżywamy, o czym rozmawiamy, gdy spotykamy się, aby czytać Słowo Boże, i chciałbym, żebyśmy byli zachęceni do tego, aby właśnie, tak jak dzisiaj wielu z nas to w modlitwach wyrażało, żeby nasza codzienność obfitowała w te takie spontaniczne, prawdziwe reakcje naszego wnętrza, naszego ducha na obecność Bożą. Żebyśmy szukali Pana każdego dnia, niezależnie od okoliczności, czy jesteśmy szczęśliwi w danej chwili, czy może smutni, czy przeżywamy ogień doświadczenia, czy może jest dzisiaj lżej. I proszę, abyście, jeśli ktoś ma ochotę i Biblię, aby otworzyć psalm szesnasty. Słowa tego psalmu w życiu naszego Pana i Zbawiciela znalazły swoje tak. To, o czym tutaj możemy przeczytać, możemy stwierdzić, że właśnie to wszystko przeżywał, gdy pielgrzymował tu na ziemi nasz Pani Zbawiciel. I to przekonanie i to, to pragnienie wypełniało jego serce. Czytamy tu, "Strzeż Boże, bo w Tobie szukam schronienia,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 Bywa tak, że zaczyna to funkcjonować w naszym życiu jak slogan, że nasza ufność jest, jest wyrażana tylko zewnętrznie. I jest wiele wspaniałych obietnic w Bożym Słowie, które nas zachęcają do tego, żeby do Boga przychodzić całym swoim sercem, całym pragnieniem swego serca, szukać Go i pielgrzymować każdego dnia właśnie będąc blisko Niego. Tu czytamy, rzekłem do Pana, Tyś Panem moim nie ma dla mnie dobra poza Tobą. I dzisiaj chciałbym tak właśnie przemówić do naszych serc. Jak jest z nami w tej codzienności, która często jawi się jako taka szara. Dziś mamy niedzielę, dzisiaj mamy wolno od naszych zajęć, od pracy, dlatego przeżywamy ten dobry czas, że jako lud Boży zgromadzamy się, aby właśnie szukać Boga w słowie, aby aby przyjmować to kierownictwo Ducha Świętego, aby dzielić się tym wszystkim całym bogactwem łaski Bożej w Chrystusie danej Kościołowi, abyśmy mogli wzrastać. Ale jak jest z nami w każdym dniu? Czy to jest prawda o mnie i o Tobie? Że Pan jest wszystkim. Nie ma dobra poza Bogiem. Wiecie, nie jest to. Myślę, że każdy z nas już ma jakąś swoją drogę za Bogiem. Podążając w zbawieniu, praktykując to w swojej codzienności, od dnia nowonarodzenia. Ja się narodziłem 25 lat temu i kiedy spojrzę wstecz, muszę stwierdzić, że różne były, różne były momenty w moim życiu. Wydawało mi się czasami, że jestem już tak blisko Boga, że mogłem powiedzieć, ach, a za chwilę już... Był moment, kiedy stwierdzałem, że moje pojmowanie Boga, to, co rozumiem, ta prawda, której pragnę się trzymać, że gdzieś umyka mi i potrzebuję znów na nowo ożywić się w tym, aby przeżywać Bożą obecność. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami i nie złożę, nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę im, ich, imion ich wargami swymi. Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego. Cześć moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę, nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą.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 Kiedy patrzymy na przykład Jego życia, widzimy, że w tym życiu nie było improwizacji. My często improwizujemy, my często jesteśmy zaskoczeni okolicznościami, ale kiedy patrzymy na sposób, w jaki żył nasz Pani Zbawiciel, widzimy, że On zawsze był w tym miejscu, w którym miał być, robił to, do czego został posłany, i we wszystkim miał pokój. I zasadą jego życia było, nie tak jak często naszą jest, że pewne rzeczy my sami wymyślamy i chcemy, aby Bóg to zaakceptował i aby Bóg potwierdził to. I wtedy potrzebujemy Jego majestatu, potrzebujemy Jego obecności, potrzebujemy Jego znaków i mówimy, Panie, tu potrzebna jest Twoja pieczęć. Ale kiedy patrzymy na życie Jezusa Chrystusa, one, ono było, ono całkiem inaczej wyglądało. Pan nasz mówił, to co widzę, co czyni ojciec, to ja czynię. Najpierw widział to, co czyni ojciec. Kochani, chciałbym, żebyśmy przenieśli się teraz z tego psalmu do listu do Efezjan. I ze względu na to, że zostaliśmy napełnieni tym duchem synostwa, list do Efezjan, pierwszy rozdział,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 przez Jezusa, Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. I może zatrzymajmy się na chwilę. My często w Mikołajkach, kiedy napominamy siebie, kiedy przyjmujemy to napominanie Słowa Bożego, często mówimy właśnie o tym, zastanawiamy się, Jaka jest prawda o nas samych? Właśnie jak przebiega to uczniostwo? Czy rzeczywiście jesteśmy uczniami? Czy pragnienia naszych serc sięgają głęboko? Czy może zadawalamy się tylko półprawdami? Czy może wystarczą nam tylko te dobre obietnice Boże, które mówią o Bożym błogosławieństwie? Moglibyśmy poprzestać tylko na tym, że Bóg ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ja zastanawiam się, na ile właśnie w swoim życiu pragnę przeżywać tylko błogosławieństwa, a na ile jestem gotowy tak realnie i prawdziwie oddawać siebie Bogu. Czy jestem miłą ofiarą? Czy pozwalam, aby Duch Święty głęboko dotykał mego serstwa, serca mego jestestwa? Czy Uchwyciłem Boży zamiar. Tu w tym fragmencie, który czytamy, który rozważamy, Bóg mówi, że w Jezusie Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Do synostwa. Wielu z nas często zastanawia się nad swoim powołaniem. Szukamy powołania swojego w Kościele. Tak bardzo chcielibyśmy znać swoje miejsce. Być właśnie na tym właściwym miejscu i robić to, do czego Bóg nas powołał. Ale wiecie, bywa tak, że myśląc o tym, pragnąc tego, pomijamy to, co najistotniejsze. Nasze wspólne powołanie które jest w Jezusie Chrystusie. Nie ma większego powołania jak to, aby być Synem Bożym przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Być w tej Bożej rodzinie. Często umniejszamy roli, kiedy niewłaściwie pojmujemy istotę Kościoła. Kiedy zapominamy, czym jest tak naprawdę Kościół. Że to są te żywe kamienie tej budowli Bożej. Każdy z nas przez Ducha wszczepiony w Boże ciało. Każdy z nas tym samym przeznaczeniem, abyśmy doszli do pełnej dojrzałości. Wiecie, czasami jest tak, że idziemy na skróty. Bywa tak, że od innych wymagamy dojrzałości. I najlepiej, żeby pastor był dojrzały, najlepiej, żeby starsi bracia byli dojrzali, prawda? I niech biorą odpowiedzialność za wszystko. Jednak wtedy rozwijamy się z tym Bożym zamiarem. Bo Słowo Boże mówi, że w Jezusie Chrystusie wszyscy zostaliśmy wezwani i napełnieni tym duchem synostwa i mamy wzrastać w Bogu, to jest nasze powołanie dojrzewać, dochodzić do dojrzałości, tej męsk męskiej dojrzałości, jak mówi nam Słowo Boże, do pełni Chrystusowej. I dzisiaj właśnie chcę nam to przypomnieć, że każdy z nas, każdy z nas, że całe bogactwo tej Bożej mądrości, które przejawia się w Kościele. Te wszystkie dary łaski, które nam są udzielane przez Ducha Świętego, one służą tylko temu, abyśmy mogli wzrastać. I dlatego widzicie, dzisiaj mamy taki czas, że zebraliśmy się tu w wierze. Oczywiście wiara nas tu przyprowadziła, bo wierzymy w to, że Boże Słowo dzisiaj kształtuje, że przemawia do naszego Ducha i czyni, wykonuje tą Bożą wolę, z którą Bóg posyła swoje Słowo, że to, że Duch Święty jest pośród nas, napełnia nas, uzdalnia nas do tego dzieła posługiwania, to wszystko służy temu, abyśmy mogli wzrastać, żebyśmy dochodzili do tej dojrzałości. Dlatego, bracie i siostro, nie umniejszajmy w swoim życiu. Ale tak jak czytamy Boże Słowo, tak je przyjmujmy. I apostoł Paweł, kiedy właśnie zwracał się do zboru w Efezie, kiedy przemawiał do braci, on właśnie wspomina o tym, kiedy rozważa to, że to nasze wspólne powołanie, to, że zostaliśmy przez Boga, a Ewangelia, którą przyjęliśmy, świadczy o tym, bo jeśli, się narodziliśmy, jeśli narodziliśmy się na nowo, jesteśmy Bożymi dziećmi, światło Ewangelii nas oświeciło, poszliśmy za Panem naszym.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 i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Bracie i siostro, nie ma tych ważnych, ważniejszych w Królestwie Bożym. Duch Święty obdarowuje tak, jak chce. Przyjmując Jego dary łaski, nic nas nie wyróżnia, nic nas nie dzieli, My jesteśmy na tej samej płaszczyźnie. I całą wolą Bożą jest to, abyśmy właśnie korzystając z tej różnorodności mieli ten w sobie Boży potencjał do tego, żeby przemieniać się. Żebyśmy coraz bardziej stawali się podobni do obrazu Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. Żebyśmy w swoim życiu mogli osiągnąć to wszystko, co Bóg dla nas zaplanował. Żeby i w nas w naszej codzienności te słowa znalazły także potwierdzenie, te słowa psalmu 16. Tak, że tak żyje właśnie, że Bóg jest wszystkim dla mnie, że to jest ta ziemia obiecana, że wszystkie moje pragnienia wypływają z tego źródła, które Bóg otworzył, że to, co mogę zrobić tu na tej ziemi, nie wypływa już z moich egoistycznych, ludzkich przekonań ale że właśnie z nowej natury, z tego nowego stworzenia, którym jestem w Jezusie Chrystusie. Że Duch Święty jest po to dany, aby właśnie prowadził mnie w tej codzienności, aby objawiał mi Jezusa Chrystusa. Bardzo mi się podoba właśnie to stwierdzenie, o którym tu Paweł mówi w swojej modlitwie, aby Bóg oświecił oczy, oczy serca naszego. Właśnie. W listach do zboru do zborów, z objawienia jest taki fragment, który mówi właśnie o tym, że chrześcijanie mogą być ślepi. Mogą nie widzieć. Naturalnie w swoim życiu, widzicie, godzimy się z tym, że przychodzi taki moment, że zaczynamy niedowidzieć. Niektórzy szybciej, inni opornie może, ale w końcu decydują się pójść do okulisty. Potrzebne są okulary, bo już zaczyna nam rąk brakować, aby odsuwać od siebie pismo. Ale może być taka też i duchowa ślepota. Może być tak, że pomimo tego, że jestem wierzącym człowiekiem, ale jednak troszkę kuleję. Trochę tu, trochę tu. Wiem, że, bo słyszałem to w modlitwach, które tu były dziś zanoszone, że pragnienie waszym jest to, aby iść za Panem, aby nie dzielić tego życia na trochę tu, a trochę tu. Że pragnieniem waszym jest być blisko Pana w swoim całym jestestwie, kochać Boga całym swoim sercem. I zapewne żyjemy w tak trudnym okresie, kiedy tak łatwo jest się pogubić. Jakże właśnie potrzebujemy mieć w sobie tę świadomość, że kiedy zaczynam błądzić, to Bóg nie chce takiego stanu w moim życiu. Bóg mówi, przyjdź do mnie, ja mam maść, aby, abyś przejrzał. I bywają takie chwile, że potrzebujemy zawołać, Panie, daj mi tej maści. Tylko nie wiem, czy wiemy, że za to również trzeba zapłacić cenę. Bo to, abyśmy mogli przejrzeć w naszym życiu Często jest związane z tym, że musimy przejść wtedy ogień doświadczenia. Tak jak złoto, żeby ono było czyste, musi być wytopione. I tak samo i my. Jeśli chcemy widzieć, jeśli chcemy prawdziwie widzieć i znać Boży charakter i mieć go w swoim życiu, potrzebujemy, aby i ten ogień nas od czasu do czasu, a może czasami częściej. Dotykał. W tym samym liście do Efezjan w trzecim rozdziale Paweł wspomina, gdy mówi o tym, że przyjął Ewangelię zbawienia jako Boży plan, który ma rozgłosić. I abym wywiódł na światło tajemny plan ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość. Bożą. I wiecie, to jest cudowne. Powinniśmy właśnie każdego dnia wiarą stawać na tym gruncie. Że Bóg jest wspaniały i to, co przygotował, jest tak wielkie i tak cudowne. Że boża mądrość, która jest zawarta w życiu Kościoła, ona ma boży wymiar. Że Liczy się każdy wierzący, że Kościół to nie tylko ci, którzy z łaski Bożej czasami przyjmują taką odpowiedzialność i, i ponoszą może większy trud, ale Kościół to my wszyscy, rozproszeni po obliczu całej ziemi. Dzisiaj brat wspominał tu o prześladowanych i są takie rejony świata, gdzie dzisiaj właśnie bracia w wierze, aby świadczyć o tym, że Poszli za Jezusem Chrystusem, bracia, siostry płacą taką cenę, oddają swoje życie. Gdzie indziej może są pozbawieni wszystkiego, co posiadają. My mamy dzisiaj inny ten czas, nie jesteśmy prześladowani, nie musieliśmy tutaj w ukryciu zgromadzić się. Dany nam jest taki czas, ale tak jak Mojżesz się modlił, Boże, naucz nas liczyć naucz nas przeżywać właściwie ten czas tak i my rozważajmy to co Bóg w tym czasie, który nam w którym żyjemy w tej naszej szarej rzeczywistości co mam czynić, aby Bóg był uwielbiony nie, abym ja czuł się dobrze nie, żebym ja był zadowolony ale zostałem wezwany w Jezusie Chrystusie do tego, aby być Synem Bożym aby być czystym nienagannym. Ostatnio na społeczności rozważaliśmy Słowo Boże, które nas napominało do tego, aby być trzeźwym w myśleniu. Nasza trzeźwość jest chroniona przez właśnie Słowo Boże. Kiedy trzymamy się Słowa Bożego, kiedy pozwalamy, aby nasze serce reagowało na nie, kiedy pragniemy tego, aby przylgnąć do Pana tak jak koszula przylega do ciała, tak jak pas przylega do bioder. Tak, aby nasze życie przylegało do Boga. Wiecie, ale na to wszystko, myślę, że każdy z Was już wie, składa się każda chwila naszego życia. Że nie możemy sobie jakby pewnych rzeczy na zapas uzbierać. Może czasami chcielibyśmy, kiedy mamy taki lepszy duchowo czas, może chcielibyśmy tak gdzieś to zgromadzić, żeby było na ten czas posłuchy. Ale tak się nie da. Myślę, że już przekonaliśmy się o tym. Dlatego każdego dnia potrzebujemy przeżywać to, że Boża łaska jest świeża i nowa. I że Bóg każdego dnia pragnie do nas przemawiać, kształtować nas. Kiedyś, kiedy mieliśmy taki trochę trudny czas, czas decyzji, kiedy moja żona tak szukała Bożej odpowiedzi na to, jak postąpić, co wybrać, jak zrozumieć okoliczność, w której się znaleźliśmy, e, otrzymała taki obraz i myślę, że jest to taki, taka dobra dla nas wskazówka. Zobaczyła ojca, który ujął dziecko swoje za rączkę w, pokoju, w przedpokoju, przygotowując do wyjścia, i to dziecko pytało, tatusiu, ale dokąd, dokąd my idziemy? A tatuś mówi, w trakcie, gdy będziemy iść, będę ci tłumaczył po kolei. Teraz, gdybym ci powiedział, i tak byś tego nie zrozumiała. Wiecie, to jest właśnie to cudowne w naszym życiu, że Boża mądrość przychodzi stopniowo, że liczy się każdy dzień. Potrzebujemy tylko iść w wierze, pielgrzymować wierząc Bogu. Ostatnio wspominaliśmy tych bohaterów wiary z listu do Hebrajczyków i to, co charakteryzowało ich życie, to było takie wspaniałe stwierdzenie. Przez wiarę. Przez wiarę. Czy tak możemy mówić o sobie? Czy przeżywamy każdy dzień przez wiarę? Czy zdobywamy każdy dzień wiarą? Czy przyjmujemy wiarą to wszystko, co Bóg pragnie nam dać, to, co zostało wszystko zdobyte przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa? A więc żyjmy tak, aby tak, jak czytamy tu w dziesiątym wersecie trzeciego rozdziału Listu do Efezjan, aby, aby te nadziemskie władze z wierzchości w okręgach niebieskich widziały przez Kościół u różnorodną mądrość Bożą. Aby to się przejawiało, aby każdy z nas nie zaniedbywał tego powołania, że jesteśmy synami Bożymi w Jezusie Chrystusie, przeznaczeni do tego samego, aby żyć dla uwielbienia chwały Bożej, aby to, co Bóg umieścił w nas, tę cząstkę swego Syna, aby to przynosiło Bogu chwałę. A więc bracie, siostro. Nie ma leniuchów, nie ma nie zanie, zaniedbujących, nie ma w Kościele Jezusa Chrystusa pewnych szczególnych. My wszyscy potrzebujemy przyjmować cudowną Bożą łaskę. I w tym zakresie, w, jakiej, w jakim mamy wiarę, w tym zakresie na ile Duch Święty potrafi do nas przemawiać, a my potrafimy Go słuchać. Tak tym mamy służyć, usługiwać sobie wzajemnie, aby Kościół Boży rósł. A Kościół Boży jest rozproszony po całej ziemi. I miejmy to samo nastawienie, które było w sercu naszego Pana i o którym mogliśmy przeczytać w tym szesnastym psalmie, a więc Tyś Panem moim nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Oby właśnie nasze serca zawsze żyły takim przekonaniem, że mój brat, moja siostra w Chrystusie Jezusie, gdziekolwiek jest, że jest cenna, jest cenny, żeby nasze serce zawsze błogosławiło, żeby nasze serce zawsze żyło tym, Pragnieniem służenia, bo do tego zostaliśmy wezwani. Do tego, abyśmy mogli służyć sobie wzajemnie. Życzę Wam, jako zborowi, abyśmy, abyście przeżywali właśnie to w swoim życiu, żeby to usługiwanie obfitowało, żeby zbór wzrastał i wzrastał i wzrastał, żeby ten proces wciąż trwał bo będziemy, potrzebujemy aż do naszego spotkania z Panem. Nigdy nie osiągniemy tu na ziemi pełnej doskonałości, ale mamy wstępować w ślady Jezusa Chrystusa. Mamy żyć tak, jak On żył. To życie Boże jest w nas. Ono się przejawia każdego dnia. I owce znają głos pasterza. A więc słuchajmy zawsze tego głosu i idźmy właśnie zawsze w tym kierunku. Który, który wytycza nam Nasz Pan i Zbawiciel Niech Pan błogosławi nas. Amen Powstańmy do modlitwy bracia i siostry Kochany nasz Ojcze Chcemy błogosławić Ciebie Za to, że w Chrystusie Jezusie Ubłogosławiłeś nas Wszelkim duchowym Błogosławieństwem niebios Dziękujemy za wybranie Jeszcze przed założeniem świata i za to, że wybierając nas, nie przeznaczyłeś nas do budowania sobie życia w tym jakże kruchym, zmieniającym się świecie, ale przeznaczyłeś nas do czegoś daleko większego, do poznawania naszego Pana Jezusa Chrystusa i wzrastania w podobieństwie do Niego. Jakże pragniemy tego, Ojcze, prowadzić święte, nienaganne życie przed Twym obliczem w miłości. Wypełnij nasze serca, prosimy tą miłością, abyśmy tak żyli, aby każdego jednego dnia uwielbiać Ciebie, uwielbiać Twoją chwalebną łaskę, którą nas obdarzyłeś w umiłowanym. Ojcze, abyśmy nie zatracili tego podziwu i tego zachwytu i uwielbienia dla dzieła łaski, jakie dokonałeś w Panu Jezusie Chrystusie i też tego gorliwego pragnienia, by rozgłaszać tę łaskę wszystkim wokół. Nie wstydzić się Ciebie, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się naszej wiary w Ciebie i naszego stracenia naszego życia tutaj, aby je zyskać na wieczność. Panie nasz, pomóż nam wzrastać, wzrastać każdego jednego dnia w wierze. A kiedy potykamy się, kiedy słabniemy, kiedy przychodzą te okresy, gdzie nie rozumiemy, co dzieje się w naszym życiu, kiedy pali nas ten ogień doświadczeń i gdzieś wychodzą z nas rzeczy, które nawet nie wiedzieliśmy, że tam są. Daj nam tę łaskę, Panie, przyjść do Ciebie i znaleźć u Ciebie ratunek i pomoc i wyzwolenie i siłę, aby iść dalej. Amen.